Podcast Inny Koncept wyraca z tematyką około edukacyjną. Dawniej, jak ktoś chciał się czegoś nauczyć, to szedł do kogoś, kto to umie, żeby mu wytłumaczył dany temat. Dziś w zasadzie niewiele się zmieniło. Narzędzia, jakie przyniosły ze sobą komputery i internet, dały całą masę możliwości do dokształcenia się samemu, ale mnóstwo osób wciąż jednak korzysta z korepetytorów. Jedni, bo chcą się czegoś szybko i dobrze nauczyć, inni, bo są strasznie oporni. No i są też tacy, którzy mają rodziców zlecających zająć się ich dziećmi nieprzystosowanymi do samodzielnej nauki. Angelika udziela korepetycji i kiedy spotkałem się z nią przy bulwarach wisilanych niedaleko Wawelu w Krakowie, to włączyłem nagrywajkę i zapytałem się jej, jak to wygląda w praktyce posłuchajcie, co odpowiedziała O tym, jak się szkoła już zmieniła zmieniła przez no wiem, te 13 lat to, dobra, mogę najpierw ja tak. zacząć widzisz, jak wcinamy <laughs> dziękuję nie, sam nigdy w życiu nie korzystałem z żadnych korepetycji, czy to dobrze, czy, czy źle no to mniejsza z tym no to tak jakoś powiedzmy nie miałem ochoty nie, nie czułem takiej potrzeby wewnętrznej no ale są ludzie, którzy w zasadzie tylko na korepetycjach ciągną naukę swoją czegokolwiek zwłaszcza jeśli chodzi o takie rzeczy związane ze szkołą może przesunę bardziej tą nagrywajkę tutaj o. no a ty się zajmujesz no, zawodowo właśnie udzielanie korepetycji, z tego głównie żyjesz tak, dzień dobry. No. Tak, z tego głównie żyję. Mam swoją działalność gospodarczą. Wszystko lega artis. I oprócz tego jeszcze robię tłumaczenie. Aczkolwiek korepetycji nie udzielam w swoim zawodzie, bo z zawodu jestem historykiem, a udzielam korepetycji z angielskiego. Chociaż y, w szczątkowych momentach, także z polskiego i z historii, ale to są szczątkowe momenty. No i udzielasz tych korepetycji y, na poziomie takim podstawowym bardzo zazwyczaj, z tego co mówiłaś. Yy, czyli do od dzieci. podstawowego, czasami Takie. też mam, mam nawet do czynienia ze studentami, czas, kiedyś miałam do czynienia z doktorantem. Nawet, także tak, tak także tak, różnie, różnie, różnie to było. Mhm. Ale przede wszystkim właśnie yy, chyba... Od podstawówki do liceum. Tak, tak. Mhm taki przegór, ale fajnie. No to masz na pewno, byś mogła sporo rzeczy takich powiedzieć fajnych, ale mało jest czasu. Nie chcę, nie chcę się, nie chcę rozwlekać za bardzo tego odcinka. Mm -hmm. mm. No tak, no, nie, a... ponad 4 lata doświadczeń. Zaczęłam generalnie pracę w tym zawodzie, jeśli to można nazwać mm -hmm. zawodem. Po śmierci mojego narzeczonego, kiedy nie wiedziałam za bardzo co ze sobą w życiu zrobić i byłam w totalnej depresji. 4 lata temu ponad i pomyślałam sobie kurczę, no czynsz muszę zapłacić bo mnie z mieszkania wywalą i światło mi zaraz wyłączą, więc wzięłam się za tylko repetycję na początku to było na czarno, potem zarejestrowałam sobie działalność potem doszło do tego tłumaczenia no i bawię się w to od jakichś już 4 yy, lat, na początku to były osoby z polecenia potem też z gantry ale są to głównie osoby polecane tak zwaną pocztą pantoflową. Ja jest no. taka powszechna opinia, że zdecydowana większość nauczycieli jest do dupy w szkole. No, zgadzam nie, w szkole się nie da niczego nauczyć, bo ten cały system jest nie tak, bo klasy za duże, bo y, poziom jest ciągnięty w dół do tych najsłabszych. A poza tym no, dzieciaki generalnie w dużej no części chcą. w tej chwili olewają Przecież to wszystko tak. i jak najmniejszym kosztem i wysiłkiem chcą mieć to wszystko co powinny mam na przykład taką dziewczynkę nazwijmy ją, chwila, żeby nie było jakiejś skuchy Magdusia Magdusia teraz idzie do pierwszej liceum jest dziewczynką z bogatej rodziny mieszka z mamą i otóż Magdusia jest dzieckiem, które nie wie kim jest Adolf Hitler Józef Stalin Wczoraj na przykład nie, nie słysza, rozmawiałam z nią, nie słyszała określenia Kresy, 13 lat. I generalnie dziewczynka ze mną ma korepetycje z, z angielskiego, polskiego i historii. Z następną dziewczyną ma korepetycje z matematyki, będzie miała z chemii i z fizyki. I jeszcze teraz kogoś szukają do hiszpańskiego. Także... Ze wszystkiego tak. repetycje. No, Nic po się samego nie muzyki. będzie uczyć. Nie, nie, nie. Z samej to ona może chodzi, iść do galerii i wydać 400 zł na ciuchy. Chodzi do szkoły, tak, tam siedzi naprawdę ma dużo tygodniową. czasu. Na masę czasu teraz w obecnym programie spędza się w szkole. Jest dużo tych lekcji, godzinowo, tak. Tylko, że to jest czas zupełnie zmarnowany, bo i wśród moich znajomych, którzy chcieli wyśrubować tak sobie wyniki do matury bo na przykład wybierali się na medycynę czy coś takiego no i potrzebowali mieć te 90% z, ponad 90% z matury rozszerzonej z chemii z biologii no to chodzili na korepetycje z tym, że to jest co innego troszkę niż rzeczy tego typu że trzeba się nauczyć podstaw, czegokolwiek, żeby zdać semestr, żeby w ogóle cokolwiek zrobić, żeby zrobić zadanie potrzebna korepetytorka. Dokładnie. U mnie jest w tej chwili, że tak, że mam około 17 osób i z tych 17 osób to tak powiedzmy 10 jest takich, które kompletnie nic nie kumają i trzeba ich uczyć od podstaw typu IMUR i nie wkurzać się przy okazji. A większość faktycznie chce mieć lepsze oceny, dostać się do lepszego gimnazjum, do lepszego lipca, na lepsze studia i oni wtedy biorą korepetycję, żeby mieć tą szóstkę, tę szóstkę na, na świadectwie. I wtedy rzeczywiście się... tak. A zdarzają się tacy ludzie, którzy chcą się czegoś nauczyć tak, żeby umieć, a nie po to, żeby wyśrubować wyniki takie? E... Mam dwie na takie egzaminie. osoby. Czyli są też, jest tak, nadzieja tak, w społeczeństwie. Tak, tak, tak. Generalnie z tych 17 osób mam dwie takie dziewczynki, które faktycznie chcą się czegoś nauczyć i które, uwaga, czytają książki. Reszta kompletnie nic nie czyta. Nawet bryków tak zwanych, które były bardzo popularne w moich czasach. Znaczy zaczynały być popularne w moich czasach. Mam 33 lata. No a generalnie to teraz internet, Wikipedia, wytnij w wklej. I, i, i tak to wygląda. To fajne źródła wiedzy, ale po to, żeby są coś poszperać. Naprawdę nie jest potrzebny żaden repetytor w momencie, kiedy no, jest tyle różnych materiałów, filmików instruktażowych, rozumiem, jakby to było napisane coś, to języka obcego jest się naprawdę ciężko nauczyć, czytając, nie mm. da się. Ale już jak jest masę filmów, nagrań, na poziomie takim żeby być komunikatywnym w miarę, myślę, żeby się dało, jakby ktoś Oczywiście tylko się poświęcił da, na to się tyle dało, czasu, ale wiesz, potrzeba odrobiny chęci. Ile poświęca na, na właśnie na lekcje dodatkowe, za które no płaci. Płacą co rodzice. Całkiem mhm. Nie za pieniądze. No, a co, co z tymi e, rodzicami tych osób, które wszystko tak zlewają? Dzieci wiesz rodzice co, to, są, to jest, jest takie przekrój. Taki przekrój. To są przeważnie e, dzieci dosyć bogatych rodziców, którzy generalnie no, nie mają szacunku do szkoły, bo jeszcze pamiętam jak ja chodziłam do podstawówki, był jakiś tam szacunek do nauczycieli, do, do, do szkoły, do przedmiotu jak nauczyciel powiedział zróbcie to i to na zadanie, czy tam nauczycie się na sprawie, to faktycznie 90% to robiło nawet jeśli było tam dość dużo dość tumanów w klasie a teraz dzieciaki generalnie to, to, to kompletnie zlewają w tej chwili jest ważne to, żeby mieć nowe buty konwersy żeby nie mieć hejtów na Facebooku, żeby mieć jak najwięcej lajków like na Facebooku, żeby dużo osób zadało Ci pytanie na askę, coś tam, FM, jakoś tak to się nazywa. Taki profil dla nastolatków. No niestety... Muszę sprawdzić. Człowiek nasiąga nie tym, chcąc nie chcąc. I, I... No jak tego nie masz, to jesteś na jakimś tam marginesie klasowym, niestety. A rodzice nie potrafią wymusić tej odrobiny im się nie chce, nie Im chce się, nie się nie też chce. rodzicom. Tak, tak. tak Oni przychodzą do domu, chcą mieć święty spokój i, i tyle. No, a korepetytor ma zrobić dzieckiem zadanie, nauczyć go czegoś i y, y, żeby rodzic miał święty spokój. Mówiłaś, że y, dostałaś pilne wezwanie kiedyś y, do jednej ze swoich uczennic po to, żeby nauczyć wierszyka. Tak, miałam nauczyć Normalnego wierszyka. Normalnego wierszyka, po polsku wierszyk. Y, Kazimierza Wierzyńskiego. Mm. Trzy, y, trzy zwrotki, trzy strofy, uczyłyśmy się przez dwie godziny, mhm. dziewczynka z, y, zdołała zapamiętać jedną strofę, e, tak czy inaczej miała tę czwórkę z polskiego. E, no za poziom w tych szkołach. Ale to wiesz, to, to ja już się nie oburzam, czy, czy nie bulwersuję mnie, to po prostu w pewnym momencie zaczęło bawić. No, bo jak ktoś nie wie, kim jest Adolf Hitler czy Józef Stalin ma lat 13, no to to po prostu się zaczyna robić zabawne, wiesz? Tak po prostu. Nie mówię już o takich pojęciach, np. z polskiego, jak metafora, czy tam synonim, bo to, to już jest wyższa szkoła jazdy, to nawet w to nie wchodzę. Bo bym chyba tam, przepraszam, kurwicy dostała. No i, i tak to wygląda, że poziom jest dramatyczny. Im się po prostu nie chce. Chcą się dostać do dobrego gimnazjum, ale jak najniższym kosztem, skończyć jakieś fajne studia, które by im dały dużo kasy w życiu. A niektóre z tych dzieciaków po prostu chcą być celebrytami, jak się dowiedziałam. Chcę być no, celebrytką. Taka, taka faza. Zna, być znany z tego, że się jest znam, a nic się konkretnego nie robi. Mhm. Ale ile kasy się za że zostaje. Niektórym się udaje. Ale czy takie Trochę smutny, nie, no, no jak ktoś się chce dostać niskim kosztem do lepszej szkoły, no, jeżeli to jest faktycznie dobra szkoła, to dostanie tam po dupie w tej dobrej szkole, ale nie wiem ile takich szkół zostało i kilka. kilka z tych najlepszych zostało. Tak, gdzie.. Resztę sztucznie windują poziom tak naprawdę. <laughs> no. Wszystko zależy od grupy, z jaką się przebywa, od rówieśników. Jeżeli ludziom zależy, jeżeli wszyscy się starają, nawet nie muszą być na takim samym poziomie, a jeżeli się starają, no to naprawdę może być fajnie, można się czegoś nauczyć, jeżeli tylko nauczyciel nie jest totalnym tumanem. I tacy się zdarzali w mojej karierze ucznia. Także naprawdę koledzy, koleżanki, no ja sam, Chcieliśmy. Chcieliśmy się dowiedzieć czegoś, nauczyć się. Chcieliśmy, żeby ta lekcja jako tako wyglądała, ale się nie dało. Bo nauczycielka informatyki, z którą było zastępstwo, nie potrafiła włączyć za bardzo dźwięku w Windowsie, w komputerze. Aha. Nie potrafiła podłączyć głośników. Nie wiedziała, yy, czy coś się stanie, jeżeli wło włoży pendrive'a do gniazdu USB. A to nawet ja to potrafię, a jestem a techniczną. No, ona, ona nauczy. Ona nauczy później klikania rzesza licealistów. No cóż, no tak to bywa. Taka nauczycielka. No, no i to jest. Aj! Ja sam yy, no nie może tego za bardzo nazwać korepetycjami, ale sam pomagałem. Próbowałem pomóc opanować jakiś materiał z matematyki, tak, z fizyki e, paru znajomym moim. Też to działało tak troszkę na poczcie pantoflowej, że jakaś znajoma znajomej czy jakiś kolega e, czyjś tam e, poprosił. na no to no spoko, mogę wytłumaczyć jak się tam rozwiązuje e, wielomiany z matematyki myślę sobie, że a, ta osoba chodzi do liceum, no będę sobie musiał przypomnieć, jak się różne triki tam robiło, różne wzory. Poszukam wcześniej, przygotuję się, żeby jakoś te korki, ta moja pomoc wyglądała. Na miejscu okazuje się, że dana osoba nie wie, ile to jest x razy x. Twierdzi, że to jest 2x, czy coś takiego. No, no Paweł, jakby Ci to powiedzieć, ja też tak twierdzę. No ale no. Ale powiem Ci, że ja też całe życie brałam korepetycję z matematyki i to był dramat, koszmar i porażka. Gdyby za moich czasów była matematyka na maturze, to ja bym nie zdała tej matury nigdy w życiu. I... I nie poszłabym na studia i nie skończyłabym je z naprawdę świetnym wynikiem. Także no... Tak to bywa. Ale ee, tak naprawdę przykładałaś się choć trochę do tej matematyki. Tak. Tak, tak, I nie byłaś w stanie opanować Nie byłaś w stanie tego nawet. zrozumieć, po prostu w nie byłaś w stanie nic. tego wytłumaczyć. Nawet z Dokładnie. A było ich no, około siedmiu, 8 Tak. No to trudny przypadek jest. Beznadziejny. No. Beznadziejny to było tak, że wiesz, że same piątki i szóstki ze wszystkiego. I tak, matematyka 2 chociaż na półroczy zawsze było jeden. <śmiech> Fizyka 2 i chemia dwa wielkim wysiłkiem. I zawsze mi to tak strasznie brudziło na świadectwie. No, ale... <śmiech> No ale... Tak to jest. No, jest. Jesteś humanistką, przynajmniej taką faktyczną, no bo y, no, z, z pasem podchodziłaś też do swoich studiów, historia. Mm -hmm, dokładnie. Y, przyszłościowy kierunek. Ty bardzo, bardzo. Nie, mam kolegę, który studiuje archeologię, no i i nigdy nie miał problemów ze znalezieniem pracy. Czy to pomoc w jakichś wykopach? Czy teraz wiem, że przez wakacje pracuje już od paru miesięcy przy budowie jakiejś autostrady? Aha. Jest jako forpoczta e, tych robót ziemnych jest tam z łopatą i szuka różnych znalezisk takich. Archeologicznych. Pracuje w firmie, mm -hmm. w poważnej firmie archeologicznej. A jest w połowie studiów. Teraz y, licencjata. Wiesz, takie studia to pasja. No, y, to nie chodzą no, na nie pasja. osoby, które chcą zarobić kupę pieniędzy i być sławnymi. A jednak niektórym się A... udaje. No tak, ja też Przejdź. miałam pewne propozycje w czasie po studiach, żeby pracować w pewnym, y, na pewnym stanowisku. Poszło. Może w ten sposób dosyć, dosyć niezłym, ale odmówiłam dzisiaj, żałuję. No ale to było już 10 lat temu, nie ma co żałować, trzeba się brać do roboty. Ale, ale żałuję, bo dzisiaj byłabym w innym miejscu, jeśli chodzi o moją pracę naukową. Może byłabym po doktoracie. Kto wie. A e, da się życzyć tak z petycji? Jak mówisz, że masz <śmiech> e, Jeśli Niemiecie ma 17 osób. Jeśli ma się tyle uczniów, to się da. E, plus tłumaczenia. Bo generalnie, jeśli chodzi o te tłumaczenia, to tłumaczenia idą na ZUSy, na podatki i... i, i... Na opłaty mieszkaniowe i na wszystko to, co, co musi być opłacone. Naprawdę jesteś jedyną osobą, która udziela korków, która to robi poprzez swoją firmę. Jedyną znaną no, Tobie? Jedyną mi znaną. No ja wiem, że jestem. Naprawdę. Niektórzy moi znajomi, koledzy udzielają korepetycji, także wyciągają na tym za 200-250 zł na miesiąc. Ojej. Tak weekendowo tylko udzielając korepetycji. Sporo nauczycieli po swojej pracy etatowej udziela korków. Nawet nie swoim uczniom, ale tak po prostu. Ale oni tego nie robią w sposób taki oficjalny. Po prostu... Nauczają innych. A słyszałam to się słyszałam jeszcze jedną taką historię o osobie, która rzeczywiście założyła firmę. Miałam dwa lata temu zajęcia z maturzystką. Ona mi opowiadała, że miała też korepetycję z matematyki z panem. Otóż pan też miał kilkanaście osób. Brał 50 złotych za godzinę, miesięcznie wyciągał 8 tysięcy i też miał działalność. I to jest drugi taki przykład, o którym słyszałam. No, ale ja zapewniam wszystkich, że nie, nie wyciągam 8 tysięcy. Nawet połowę. Połowa tego nie wyciągam. Jakieś podsumowanie na korepetycję? Nie. Może chcesz się zareklamować, słuchają mnie Rzesze, słuchaczy. Niektórzy z okolic Krakowa, może by... Powiem tak, wcieli... jeśli, jeśli ktoś chciałby w korepetycji z angielskiego, ewentualnie z polskiego historii, to niech tam się dopisze do komentarzy pod audycją yy, i się skontaktujemy Jaki albo, albo się. Paweł nasz skontaktuje dokładnie jak się chce, to się znajdziemy I, no i tyle właściwie dziękuję Wczoraj dopadł mnie nastrój na wspominki. Odpaliłem playerek z chronologiczną listą wszystkich odcinków, jak wyprodukowałem w ramach tego podcastu. No i tak nagle mnóstwo różnych głosów przewinęło się przez moją głowę. Mnóstwo tych głosów przewinęło się tutaj, w tym podcaście, przez ostatni rok. Sporo było odcinków naprawdę na niezłym poziomie, kilka troszkę słabszych, ale skupmy się na tych do których wróciłem z wielką przyjemnością, przeskakując co parę minut i wspominając jak to było wtedy, co się działo. No i bo fajnie, fajnie niektóre rzeczy mi wyszły. No i tak sobie pomyślałem, że trzeba się będzie spiąć, żeby w przyszłości im dorównać, a może nawet przeskoczyć na jeszcze wyższy poziom. Myślę, że jest to jak najbardziej do wykonania. Mam nawet w planach dwa ambitniejsze tematy, więc w niedalekiej przyszłości powinno się pojawić coś ciekawszego do słuchania.